Rozdział 18. Król Lamoni uważa Amona za wielkiego ducha. Amon naucza króla o stworzeniu świata, objawieniach danych ludziom i odkupieniu przez Chrystusa. Król Lamoni daje wiarę słowom Amona i pada na ziemię niczym martwy. I stało się, że król Lamoni nakazał, aby jego słudzy wystąpili i świadczyli o wszystkim, co widzieli w związku z tą sprawą. I gdy wszyscy złożyli świadectwo o tym, co widzieli, a król przekonał się o wierności Amona w zachowaniu stad i o jego wielkiej mocy w walce z napastnikami, był niezmiernie zdumiony i powiedział Bez wątpienia jest on więcej niż człowiekiem. Czyż nie jest on wielkim duchem, karzącym ten lud za popełnione morderstwa? I odpowiedzieli królowi, nie wiemy, czy jest on wielkim duchem, czy tylko człowiekiem, lecz to wiemy, że wrogowie króla nie mogli go zabić, ani też, gdy był z nami, nie byli w stanie rozgonić stad króla dzięki jego sprytowi i sile. Wiemy więc, że jest on przyjacielem króla. I królu, nie wierzymy, że człowiek może mieć tak wielką moc, albowiem przekonaliśmy się, że nie można go zabić. I gdy król to usłyszał, powiedział, Teraz wiem, że jest to wielki duch, który przyszedł teraz, aby zachować wasze życie, bym was nie zgładził, jak uczyniłem to z waszymi braćmi. Jest to ten sam wielki duch, o którym mówili nasi ojcowie. I Lamoni wierzył, jak nauczał go jego ojciec, że istnieje wielki duch. Wierząc w wielkiego ducha, uważali jednak, że cokolwiek czynili jest właściwe. Mimo to Lamoniego zaczął przejmować strach, że może postąpił niewłaściwie, zabijając swe sługi. Albowiem zabił wielu z nich za to, że ich bracia rozpędzili im stada przy wodopoju Zostali więc zabici, ponieważ pozwolili na rozpędzenie stad A zwyczajem tych lamanitów było zatrzymywanie się przy wodopoju Sebus By rozpędzać stada tego ludu i w ten sposób zagarniać wiele owiec, które pędzili do swego kraju Taki był ich zwyczaj rabowania I stało się, że król Lamoni zapytał swe sługi Gdzie jest ten człowiek mający tak wielką moc? i odpowiedzieli mu karmi Twe konie i zanim słudzy poszli napoić stada król nakazał im aby przygotowali mu później konie i wozy i zajęli się przygotowaniem jego podróży do Nefi gdzie miała się odbyć wielka uczta wydana przez ojca Lamoniego króla całego kraju i gdy król Lamoni usłyszał że Amon przygotowywał jego konie i wozy był jeszcze bardziej zdumiony oddaniem Amona i powiedział żaden z moich sług nie jest mi tak oddany jak ten człowiek, który pamięta o wykonaniu wszystkich moich nakazów. Teraz jestem pewien, że jest on wielkim duchem i pragnę, aby przyszedł do mnie, lecz nie mam odwagi go o to prosić. I gdy Amon przygotował królowi jego służbie konie i wozy, poszedł do króla, lecz zauważywszy zmianę w twarzy króla, chciał odejść. I jeden ze sług króla powiedział do niego Rabanach! co oznacza potężny lub wielki król, gdyż uważali swych królów za potężnych. Powiedział więc do niego Rabanach, król pragnie, abyś został. Amon zawrócił więc i zapytał króla Czego pragniesz, abym ci uczynił królu? I król nie odpowiedział mu przez godzinę według ich czasu, bo nie wiedział, co ma odpowiedzieć. I stało się, że Amon ponownie zapytał Czego pragniesz ode mnie? Lecz król nic mu nie odpowiedział. I stało się, że Amon, będąc przepełniony Duchem Bożym, poznał myśli króla i zapytał go, czyż to, co usłyszałeś, że obroniłem Twe sługi i stada, zabijając siedmiu ich braci procą i mieczem i odrąbałem ramiona innych, aby ochronić Twe stada i sługi, czy to jest powodem Twego zdumienia? Pytam, czemu się tak zdumiewasz, królu? Oto jestem człowiekiem i Twoim sługą, uczynię więc... Czegokolwiek zażądasz, a co jest sprawiedliwe? I gdy król usłyszał te słowa, ponownie się zdumiał, przekonawszy się, że Amon jest w stanie odczytać jego myśli. Mimo to król Lamoni zapytał go: Kim jesteś? Czy jesteś wielkim duchem, który wie wszystko? Amon odpowiedział: Nie jestem nim. I król zapytał: Jak to się dzieje, że znasz moje myśli? Możesz mówić mi o tym śmiało i powiedz mi także, jaką mocą zabiłeś moich braci i odrąbałeś ramiona wielu z tych, którzy rozpędzali moje stada. Jeśli mi na to odpowiesz, dam Ci, czego tylko zażądasz. Jeśli byś potrzebował, moje wojska są na Twoją obronę, ale wiem, że jesteś potężniejszy niż wszystkie moje wojska. Mimo to przyznam Ci, czegokolwiek ode mnie zażądasz". I Amon, będąc sprytny, jakkolwiek nie czyniąc krzywdy, zapytał Lamoniego, Jeśli powiem ci o mocy, dzięki której dokonuję tych rzeczy, czy mnie posłuchasz? Tego pragnę od ciebie. I król odpowiedział mu, Uwierzę we wszystko, co powiesz. I tak Amon otrzymał od niego zobowiązanie poprzez swe podejście. I Amon zaczął przemawiać śmiało i zapytał go, Czy wierzysz, że istnieje Bóg? I król odpowiedział mu Nie wiem, co to znaczy Bóg Wtedy Amon zapytał Czy wierzysz, że istnieje wielki duch? I król odpowiedział Wierzę I Amon powiedział On jest Bogiem I Amon zapytał Czy wierzysz, że wielki duch, który jest Bogiem Stworzył wszystko w niebie i na ziemi? I król odpowiedział Wierzę, że stworzył wszystko, co jest na ziemi, lecz nie wiem o niebie. I Amon powiedział, niebo jest miejscem, gdzie przebywa Bóg i wszyscy Jego święci aniołowie. I król Lamoni zapytał, to miejsce znajduje się ponad ziemią? I Amon odpowiedział, tak. I Bóg widzi wszystkich ludzi, zna wszystkie ich myśli i zamiary, które żywią w skrytości Ducha, bo Jego ręką zostali wszyscy stworzeni od początku. I król Lamoni powiedział, wierzę we wszystko, co powiedziałeś. Czy jesteś posłany od Boga? Amon powiedział, jestem człowiekiem i na początku człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Zostałem powołany przez Jego Świętego Ducha, by nauczać o tym ten lud, aby poznali, co jest sprawiedliwe i co jest prawdą. I cząstka tego Ducha, która jest we mnie, daje mi wiedzę, a także moc według mej wiary i mych pragnień, zgodnych z wolą Boga. Powiedziawszy to Amon, Zaczął opowiadać poczynając od stworzenia świata i stworzenia Adama Powiedział wszystko o upadku człowieka I przedłożył królowi kroniki i święte pisma Zawierające słowa proroków Sięgające aż do czasu, gdy ich ojciec Lechi opuścił Jerozolimę I opowiedział im również, to jest królowi i sługom O wędrówkach ich ojców przez pustynię Jak cierpieli, znosząc głód i pragnienie O przybyciu morza i o innych trudach Powiedział też im o buntach Lamana, Lemuela i synów Ismaela. Opowiedział o wszystkich buntach i wyjaśnił wszystkie kroniki i święte pisma od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę aż do teraz. Ale to nie wszystko, bo wyjaśnił im plan odkupienia przygotowany od założenia świata i powiedział im o przyjściu Chrystusa i o wszystkim, czego Pan dokona. I stało się, że gdy Powiedział i wyjaśnił to wszystko królowi, król dał wiarę jego słowom i zaczął wołać do Pana. O Panie, zmiłuj się nade mną i nad moim ludem, według swego wielkiego miłosierdzia, które okazujesz Nefitom. I gdy to powiedział, upadł na ziemię, jakby umarł. I słudzy zabrali go, zanieśli do jego żony i złożyli na łożu. I leżał tak, jakby umarł przez dwa dni i dwie noce, a żona, synowie i córki lamentowali nad nim według zwyczaju Lamanitów, głośno opłakując jego śmierć.